Rozdział dziesiąty. Pan daje Nefiemu moc pieczętowania. Cokolwiek zapieczętuje na ziemi, zostanie zapieczętowane w niebie. I cokolwiek odwoła na ziemi, zostanie odwołane w niebie. Nakazuje ludziom, aby się nawrócili, a jeśli tego nie uczynią, nastąpi ich zagłada. Nefi z pomocą ducha wędruje od jednego do drugiego zgromadzenia wiernych. I stało się, że wynikł między nimi spór, że rozeszli się i poszli swoją drogą, zostawiając Nefiego, gdy stał pośród nich. I Nefi poszedł do swego domu, rozmyślając nad tym, co mu Pan objawił. I gdy tak rozmyślał, przygnębiony myślą o niegodziwości Nefitów, ich tajemnych spiskach, morderstwach, rabowaniu i wszelkim złu, stało się, że usłyszał głos – Błogosławiony jesteś Nefi za to, co uczyniłeś, gdyż przekonałem się o Twojej wytrwałości w ogłoszeniu słowa, które Ci przekazałem dla tego ludu. Nie bałeś się ich i nie troszczyłeś o swoje życie, ale o wypełnienie mojej woli i moich przykazań. I teraz widząc Twoją wytrwałość, błogosławię Cię na zawsze. I uczynię Cię potężnym w słowie i czynie, w wierze i dziełach, że stanie Ci się we wszystkim według Twego słowa, gdyż nie poprosisz o to, co jest wbrew mej woli. Oto jesteś Nefi, a ja jestem Bóg i oświadczam Ci w obecności mych aniołów, że będziesz miał moc nad tymi ludźmi i porazisz ich głodem, zarazą i zagładą Według ich niegodziwości Oto daję Ci moc Aby cokolwiek zapieczętujesz na ziemi Zostało zapieczętowane w niebie I aby zostało odwołane w niebie Cokolwiek odwołasz na ziemi I tak będziesz miał moc pośród tego ludu I tak Jeśli powiesz tej świątyni Rozpadnij się Tak się stanie Jeśli powiesz tej górze zapadnij się i niech się stanie tutaj równina, tak się stanie. jeśli powiesz, że Bóg porazi ten lud, tak się stanie. Nakazuję Ci teraz, abyś poszedł i głosił temu ludowi. Tak mówi Bóg Wszechmogący. Jeśli się nie nawrócicie, zostaniecie ukarani aż do Waszej zagłady. I stało się, że gdy Pan powiedział to Nefiemu, Nefi zatrzymał się w drodze i nie udał się do swego domu, ale zawrócił i poszedł do mieszkańców całego kraju i zaczął im głosić słowa Pana o zagładzie, jakiej ulegną, jeśli się nie nawrócą. I jakkolwiek był to wielki cud, że Nefi powiedział im o śmierci naczelnego sędziego, znieczulili swe serca i nie dawali posłuchu słowom Pana. Dlatego Nefi, głosząc im słowa Pana, mówił, jeśli się nie nawrócicie, tak mówi Pan, zostaniecie ukarani, aż do waszej zagłady. I gdy Nefi ogłosił im słowa Pana, ich serca pozostały nieczułe i nie chcieli go słuchać, szydzili z niego, chcieli go pojmać i wtrącić do więzienia. Ale moc Boża była z nim i nie mogli go pojmać ani wtrącić do więzienia, gdyż duch Zabierał go pomiędzy nich. I stało się, że tak szedł z pomocą ducha od jednych do drugich, głosząc słowo Boże, aż zostało rozgłoszone wszystkim przez niego samego lub przez tych, których posłał. I nie dali posłuchu temu, co mówił, i następowały między nimi spory i rozłam, że zaczęli zabijać się nawzajem, walcząc na miecze. Na tym kończy się siedemdziesiąty pierwszy rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.